Jan Brzechwa, Entliczek, Pętliczek. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek. I dziadek i babka, i ojciec, i matka jadali wciąż jabłka. A ja już nie mogę, już dosyć, już basta. Mam chęć na bewsztyczek. I poszedł do miasta szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru, gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są w barach, wiadomo, zwyczaje utarte. Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę, a w karcie okropność, przyznajcie to sami. Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami, duszone są jabłka, pieczone są jabłka i z jabłek szarlotka, i kompot, placek, i babka. No widzisz, obaczku, i gdzie twój bewszczyczek? Entliczek, pętliczek, Czerwony stoliczek. Czytał Dachman z podcastu Fantasmagieria www.fantasmagieria.net Podcastowy Dzień Dziecka. Nie dorastajcie i znajdźcie wszystkie wiersze.